Podstawą miło spędzonego niedzielnego popołudnia jest móc się rozplątać z kabli. Z takie miście kawie ale mniejsza z tym. Witajcie! Zastanawiacie się co można robić w niedzielne, chłodne, jesienne popołudnie to na przykład taki Pichąt i Diadlo to nagrywają podcasty i oni je produkują masowo, regularnie, raczej znaczy regularnie, tam, tam chyba nie ma, to jest wypadkowa ich spotkań przy fajce, a y, ja w niedzielne, jesienne popołudnie postanowiłem coś nagrać. O tak. Przygotowałem sobie ogromne, ogromny, gigantyczny dzbanek y, z herbatką owocowa, tu mi pływają malinki takie suszone, znaczy już nie suszone, bo jak je zalałem, to się odsuszyły, Nabrały tej wilgoci, fantastycznie, no i właśnie, popijam sobie tą herbatkę i, i bawię się w tak zwany proces twórczy, czyli próbuję wykrzesać ze swojej mózgownicy resztki inicjatywy, które będą zmierzać w kierunku jakiegoś podcastu. Taki jest plan. A oczywiście wyjdzie zupełnie inaczej. Później przywitam Was w październiku i powiem, że witam w miesięczniku, no ale tak to już ze mną jest. No to w takim razie, no nie wiem, herbatką to nie na zdrowie, ale miłej niedzieli, miłego słuchania, nagrywania podcastów i, i niech żyją miniformy. Mm. Malinka mi w gardle stanęła.